Witamy serdecznie Państwa w naszej cyklicznej audycji 3 maja 2022 roku. Antywirus po tej stronie i gospodarz Zezowaty Zoro po drugiej stronie. Majowy weekend, tak, świątecznie. Majowy weekend, 1 maja, 2 maja, 3 maja, same święta. Ale zwykle to tak jest, że człowiek w dzień roboczy jest mniej zajęty niż w takie święto, więc dzisiaj ta audycja będzie nieco inna. Praktycznie trzy ostatnie dni z bieżącej pracy, prasy wystarczają, żeby sobie sporo pogadać. Natomiast trzeba będzie nad niektórymi tematami popracować dyplomatycznie, bo ostatnio takie czasy są, że trzeba bardzo na te słowa uważać. Jak nie chcesz, żeby ci włączyli prądu i, i całej reszty razem z kontem bankowym, no to widzisz, no, musisz uważać. No. no bo teraz już takie ustawy wchodzą, że jak ktoś powie coś nieprawomyślnego, w ramach wolności słowa będzie pozbawiony wszystkiego. Oczywiście odpowiedni urzędnik oceni stopień zgodności z rzeczywistością, nie tylko teraźniejszą, ale także historyczną. Będziemy się mogli wtedy o tym przekonać wszyscy, bo, bo to myślę, że będzie rozpowszechnione na całe społeczeństwo, że praktycznie nie będziemy mogli powiedzieć nic, tylko iść do pracy i oddać daniny na rzecz budżetów państwa. Tak. Nie wiadomo konkretnie jakiego państwa, ale na pewno jaśnie państwa, no bo każdy widzi, że te daniny mimo pozornych ustępstw i ulg, Narastają. Także jaśnie państwo sobie folguje i daje sobie podwyżki. A my? No my musimy proszę pana pracować dla dobra ojczyzny. Ale pomoc dla Ukrainy, która jest w poważnej potrzebie będzie tania, bo pochłonie zaledwie 22% budżetu, jak ktoś z gabinetu powiedział. Czyli całkiem niedużo. No to mniej o 2 tu proszę pana. Co to? Proszę, pana, no, no, tak, tak, o 1% mniej, czyli praktycznie jest to duża ulga. Jest to duża ulga, to jest kolejny sukces, że się udało w tej kwocie to zmieścić. <śmiech> Ty mówisz oczywiście z, z, ze złośliwym przekąsem, bo to oznacza po prostu katastrofę tak zwanych finansów nomen-omen publicznych. Więc, hmm. No to jest nie jedna katastrofa, no bo fuzje, nie, pardon, nie fuzje, tylko sankcje. O fuzjach to będzie jeszcze później. Sankcje na Putina są absolutnie konieczne i absolutnie jesteśmy gotowi zapłacić każdą cenę, więc trzeba się przygotować do dużej ceny, bo sprawa jest poważna. Także węgiel, ropa, gaz, surowce, zboża, nawozy sztuczne i Bóg wie co jeszcze. Będą to na pewno dobre ćwiczenia w tym roku. Wszyscy nabędą zupełnie nowych sprawności, bo jak widać jeszcze właśnie tutaj w wypowiedziach, które w ostatnich trzech dniach wszystko nabiera coraz bardziej szaleńczego tempa. I tutaj muszę przypomnieć okładkę znanego czasopisma The Economist z Rollercasterem, to był luty bodajże czy marzec. Mhm. Rollercaster wzbija się na sam szczyt najwyższej tej zjeżdżalni, czy jak to tam nazwać, tego torowiska, która znajduje się zdecydowanie wyżej ponad chmurami i właśnie pierwszy wagonik zaczyna zjeżdżać w dół, w te chmury, poniżej których nie wiadomo co jest. Tak i tytuł jest bardzo wymowny. Tytułu nie pamiętam, obrazek pamiętam. No, tytuł jest taki z gatunku The End of the Road. A, No tak, był też taki film The Road z aktorem, który zawsze mi się kojarzy wyłącznie z Aragornem. Ale to już było po, jakby to już jest po wszystkim. To już jest po wszystkim, tam praktycznie są pojedynczy ludzie na świecie i... Tam sprawa się w ogóle już nie o przetrwanie człowieka fizycznego rozgrywa, tylko pytanie, czy przetrwa w ogóle człowieczeństwo. Ale to daleko poszła ta dygresja. Natomiast yy, prawda jest taka, że wyciągam sobie do audycji jakieś, jakieś treści, tam dwa, trzy dni wcześniej, patrzę, no bomba. Następna sprawa yy, pół dnia później jeszcze większa no to myślę, no to zdążę wrócić do tego poprzedniego, a tu nie. Tu wychodzi jakiś minister, ktoś coś powie, jakieś zgromadzenie, jakieś przemówienie i się okazuje, że to wszystko, co było trzy dni temu, to jest wszystko małe piwko. Wchodzą nowe sprawy, no to jak ten rollercaster, który powoduje, że praktycznie tylko mamy rozwiany włos i nie wiemy, co nas spotka na samym dole. No, żeby to, to trochę uśmierzyć te bóle, te ja patriotycznie i wiosennie powiem Ci, co mnie dzisiaj całkiem niedawno uderzyło i to bardzo tak powiedziałbym głęboko, takie artystyczne wrażenie budujące, bo ja sobie to z pasjami słucham muzyki różnorakiej, tak? Jest tam wiel nie jestem specjalnym wielkim znawcą. E, nie, nie, Boże nie, nie chcę się na ta za takiego uważać, ale jak się stawiam, że to znaczy porównuję swoje gusta i tego e, i e, oceny do różnych tam krytyków muzycznych, to no powiem że niespecjalnie się muszę za siebie wstydzić w odbiciu w lustrze, tak skromnie w swoim własnym poczuciu, bo, bo przecież to tylko dla mojego własnego wewnętrznego użytku nikomu tego nie narzucam. No więc tak pasjami się to tutaj rozrywkowo codziennie muzykuje różnie, różnorako i to do mnie jakoś tam przemawia, żeby się trochę odstresować. I dzisiaj akurat mi wpadło w ucho takie bardzo pozytywne z okazji wiosny nagranie. No i takie no, wielopoziomowy przekaz, bardzo sympatyczny, bo dziewczyna, kobieta, która to nagrała, to, no, to osoba z młodego pokolenia, która pokonała mistrzów za przeszłych epok, no bo zaśpiewała taki, taki, taki wiosenny szanson, młynarskiego słowa Magdy Umer no, na poziomie no, przebiła tych swoich poprzedników razem z plejadą kilkunastu śpiewaczek operowych, które się do tego przymierzały i nawet dostawały nagrody. No i to, to no, ja to sobie przesłuchałem, dopiero później sprawdziłem te, te wszystkie niuanse, nie? te historie, skąd to się wzięło i tak dalej i jak ona tam wygląda w tych rankingach, i ten, w tym roku dostała nagrodę razem z e, tym głównym e, e, z laureatem konkursu Chopinowskiego. E, tak no młody chłopak, nie wiem, 18-19 lat, wirtuozersko, zawadiacko Korańczyk. Zagrał te wszystkie walce mazurki, po prostu oślepił te, te całe jury, wszystkich słuchaczy, podobnie jak kilka dekad wcześniej pan Christian Zimmerman mi się przypomniał. A potem był taki Wietnamczyk, Dan Tyson To już niewielu pamięta, ale to bardzo udekorowany, wybitny pianista. Ja nie mówię, że się specjalnie na tym znam, tylko mówię, że bardzo mi to wpadło w ucho i mnie uwiodło. I tegoroczny też mnie, tam nie, już nie słuchałem tych jurorów, co oni tam, co tam fanzolą, jak to mówią ślązacy, bo mnie to nie za bardzo podnieca, po prostu posłuchałem paru wykonań, no i pomyślałem, że bardzo młody gówniarz, nie? zagrał. A potem się dowiedziałem, że na, na, na tym konkursie jako statysta zaproszony kolega był mój syn. E, I z tego wyciągnąłem wniosek, że ten świat jest cholernie mały, bo no, mój, mój syn jest kolegą tego laureata, nie wiadomo skąd wyciągniętego, z jakiejś dalekiej Azji, który jest najlepszym wykonawcą Chopina w tym sezonie. Hmm, kurde. No i Nagrodę w tym roku muzyczną, już nie będę tutaj reklamował, jaką dostała ta wykonawczyni tego songu, tej popularnej piosenki znanej od wielu dziesięcioleci Młynarskiego. E, między innymi za właśnie za, za wykonawstwo, tam to było chyba nagrane do jakiegoś filmu, już nie, nie, nie pamiętam o co tam chodziło, nie oglądałem tego, ale no, złapała mnie mocno ta, ta, tą Zadrą, jak mało co. Także za taką no, za taką kobietką bym pomaszerował na koniec świata, serio Powiedział, no, są takie y, fajne babeczki, które są y, krewkie, waleczne i nie, ale to chodzi o, jak? chodzi o to że, słuchaj, no żeby przebić ileś tam wiesz, kilkadziesiąt lat poprzedników i jeszcze zabłysnąć to, to, to trzeba być kimś no to po prostu, ja nie wiem jak to się tam opisuje i szacuje, jak to się wymierza, ja to po prostu mówię według swojej własnej miary, to, to jest najlepsze wykonanie tego akurat utworu z kilkudziesięciu grubych, no to już ponad pięćdziesiąt, które usłyszałem do tej pory, no więc to, to coś znaczy no i ona dostała nagrodę razem z tym młodym Koreańczykiem kolegą mojego syna wyciągnąłem z tego wniosek, niekoniecznie, że jestem taki wybitny, no bo ja tu nic nie mam do rzeczy tak? tylko, że ten świat jest cholernie mały i taki jakby no multiculti, kolorowy, no bo najlepszym Polakiem okazuje się Koreańczyk, mało tego ta dziewczyna, która, o której mówię, to ona ma niepoprawne rosyjskie nazwisko. No, to się zdarza, to się zdarza. Nie, śpiewam, lepsze polskie piosenki także bo po prostu mi łzy stają w oczach. To jest, no, ciekawy ząg 3 maja. Takie przeżyłem oświecenie, wiesz, w tym Dniu Święta Narodowego, wieszania flag. No, ja znaczy... Muszę taką, taką dygresję właśnie kulturową wtrącić, bo z jednej strony mamy pochwałę multikulti i wszystkich tych najrozmaitszych nurtów, a z drugiej strony nacjonalizm, szowinizm i tak dalej. Myślę, że żadna z tych dróg nie jest dobra. Warto dbać o własny naród, własne korzenie. Natomiast tak się rozwijają cywilizacje, że asymilują sobie najlepsze rzeczy, i od sąsiadów, i od dalszych odwiedzających, że tak powiem, o ile to ludzie są ludzie kultury, czyli tacy, którzy idą w dobrej wierze do kogoś, aby pracować, a żeby z nimi wspólnie żyć. I jestem tego jak najbardziej admiratorem, żeby ludzie się rozwijali i kulturowo, muzycznie, technicznie. Natomiast to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest pokój, kiedy nie ma tych roszczeń nienawiści, nie ma wojennych klimatów, nie ma nieuczciwości i złodziejstwa zwykłego, bo jeżeli na etapie państwowym zaczyna wchodzić złodziejstwo, wyzysk i taki cwaniacki interes, no to wcześniej czy później to się zwali w takim czy innym układzie. Tak zawsze było przez wieki. Natomiast te duże państwa, które były w stanie pogodzić wielokulturowość, zawsze rozwijały się bardzo szybko i dynamicznie. No to jest chyba to, to wniosek taki mój pozytywny, że to, to jest za mało miejsca już na, na te właśnie i, i na to zakapiorstwo. Po prostu nie ma na to miejsca. Musimy się jakoś pogodzić. No bo inaczej wszyscy zginiemy. No, nie ma innej alternatywy. Więc jest to być może zapowiedź czegoś drastycznego, ale jednocześnie bardzo poważne światło nadziei, pozytywne na przyszłość, bo nie ma innej drogi. Po prostu nie ma innej alternatywy. Musimy, patrząc na rozwijającą się teraz wiosną przyrodę, organicznie z nią współpracować, czyli nie łamać podstawowych praw natury. Trzeba to jest z... dobra podstawa, tak zwane prawo naturalne, które daje wytyczne już nie przez wieki, a przez tysiąclecia. Jest raz lepsze, raz gorsze. Tam są oczywiście przegięcia różnego typu, w różnych ludach to nie, to mam na myśli. Natomiast taki kanon zawsze, jeżeli byłby zły, prowadził do upadku danej społeczności. Wszystkie cywilizacje wcześniejsze, które zaczynały fiksować kulturowo, czy, czy seksualnie, czy na zasadzie nadmiernego bogacenia się w sposób nieuczciwy i kosztem innych, zawsze się waliły chociażby taka cywilizacja e, Azteków e, w Peru i tak dalej, no to no, tych przykładów nie brakuje, to, to nie ma co, to dla historyków może i antropologów jest ja tutaj, ja się tutaj nie chcę wy, wychylać. Niemniej jednak twórcze podejście do ludzkości zawsze byłoby lepsze, co ciekawe, ostatnio Elon Musk powiedział, coś a propos depopulacji, że jest nas dwukrotnie za mało, żeby wylecieć z tej ziemi w świat. No i, ma rację, no i ma rację, bo już 50 lat temu wyliczono, że tym pułapem przymusowego wyrwania się z planety Ziemia będzie około 15 miliardów Ziemian. Będziemy po prostu zmuszeni do kolonizacji naszych, naszego sąsiedztwa. A tak zwaną technologię, jak mówią Amerykanie, do tego już mamy. Już nie wnikając w szczegóły, tę podstawową na pewno do wyrwania się w naszym Układzie Słonecznym i jego kolonizacji w jakimś tam zakresie mamy i poszczególne państwa, między innymi Chiny są tutaj liderem od kilku lat, Mają, rozwijają bardzo ambitny plan, kiedy NASA śpi właściwie umiera. A Międzynarodowa Misja Kosmiczna no ostatnio w tym tygodniu, to jest świeża wiadomość, Rosjanie nie tylko zagrozili, ale wręcz ogłosili chyba już oficjalną datę wycofania się z powodu nałożonych sankcji z udziału w tym programie. Międzynarodowa Misja Kosmiczna, której byli podstawowym, że tak powiem, udziałowcem i, no i dawcą tych rakiet nośnych i zaopatrzenia. Chiny wysforowały się w tym zamieszaniu przez ostatnie kilka lat na prowadzenie i mają realną szansę zbudowania stałej bazy na Księżycu po jego eksploracji rok temu czy dwa lata temu, co było wielkim zaskoczeniem dla świata, bo zrobili reportaż i opublikowali w internecie z ciemnej strony Księżyca, którą zwiedzili. Zamierzają zbudować tam całkiem niedługo, w terminie zaledwie kilku lat, stałą bazę wypadową do dalszych wypraw, no bo już raz znalazł się na Księżycu, mamy pokonaną podstawową grawitację i możemy latać właściwie z niewielkim nakładem energii tymi torcyjnymi silnikami, napędem już dalej w Układzie Słonecznym, no gdzie grawitacja jest właściwie znikoma, więc te siły oporu yy, i potrzebna energia do, do, do lotów kosmicznych jest, no, jest właściwie mikroskopijna w porównaniu do tego, co jest potrzebne, żeby oderwać się od Ziemi. No To taka wiadomość w ostatniej chwili. Chińczycy nie tylko planują, ale już właściwie mają gotowe plany i zaczęli ich realizację uruchomienia stałej bazy kosmicznej no, na, na Księżycu <śmiech> więc no, era kosmiczna jest jak najbardziej w naszym zasięgu, ale czy my ją yy, yy, będziemy kontynuowali, no to zależy od przebiegu wielkiego resetu tak, ale Chińczycy właśnie mają bardzo ciekawe podejście w ogóle do osiągnięć technologicznych zamiast y, szumnie zapowiadać co tam będzie za 10 czy 15 lat, to mówią, a właśnie wczoraj byliśmy na Księżycu, tu zdjęcia są Coś w tym stylu, taki mają sposób, czyli nie informują o tym, bo to wszystko jest objęte dosyć ścisłą tajemnicą. To się okazuje zaledwie chwilę wcześniej y lub bezpośrednio po danym wydarzeniu, że takie czy inne osiągnięcie zostało już zweryfikowane i przeszło do fazy już praktycznych testów. No tak przy okazji jeszcze Chińczycy tak między wierszami zawiadomili swoich adwersarzy, że no mają kłopotliwe wiadomości w 4D, 4K i to wiele godzin tych transmisji, których no nie publikują dla spokoju społecznego, ale w każdej chwili są w stanie to udostępnić. K kto wie, czy nie skorzystają z takich rzeczy, jeżeli e, ten antagonizm chińsko-amerykański wyjdzie na nowe e, poziomy. Ja tam e, nie jestem zwolennikiem Chińczyków prawie w żadnym zakresie. Powiedzmy, że e, w nielicznych kulturowych rzeczach. Natomiast to, co tam aktualnie wyprawiają w związku e, z polityką Zero Kataru, no to jest to wyższy poziom totalitaryzmu, nieznany dotąd w żadnych odsłonach, ponieważ ubrany w wysoką technologię i bez telefonu praktycznie człowiek tam nie istnieje, a ten, że telefon jest dostarczycielem przepustki, która umożliwia poruszanie się w horyzoncie chyba 23,5 godziny, coś około tego, jeżeli się nie ma tego paszportu, no to wtedy praktycznie jakiekolwiek czynności społeczne typu zakupy, wejście, wejście do pracy nie jest możliwe. No tak. No i właśnie taka jest przyszłość być może gatunku ludzkiego. Pod wodzą Chin mówiliśmy kiedyś o homo sovieticus, ale pojawił się na horyzoncie teraz homo sinoikus i co? No i to jest zupełnie nowa jakość. Bo George ten Orwell, to jest jeszcze całkiem cywilizowany. Bo George Orwell tutaj... To, to jest w ogóle jakieś przedszkole. To jest jakiś obóz harcerski dla, dla przedszkolaków. No jak to? No my tu mamy zupełnie inne narzędzia, już takie poważne. No, no nie jest mi do śmiechu, jak, jak no, 25 milionów ludzi siedzi zamkniętych w klatkach pod tytułem mieszkanie i nie może wyjść nawet na korytarz, bo ma zablokowane drzwi, no to wiesz, to chińskim sposobem zaspawane, bo takie tam są zwyczaje. Nie, tam tak. różnie to robią, różne są techniki. Do Albo bramki do wejścia. Wystarczy, wystarczy jedna śruba wkręcona proszę Ciebie do tego w beton, no i nie otworzysz tych drzwi no i koniec, no. Okay. Jesteś uwięziony. No i szczerze współczuję i, i, i no, ja nie wiem, jak to skomentować, ale z całą pewnością jakieś większe, głębsze, poważniejsze przyczyny stoją za tymi drastycznymi działaniami, bo ponad miesiąc ta zabawa trwa i doszło do masowych buntów i do wielu setek, być może już nawet tysięcy ofiar te, te, te, tego eksperymentu. No i Komitet Centralnych nie wygląda na to, żeby zmieniał kurs, bo rozszerzył te działania na drugą co do wielkości aglomerację, Pekin z przedmieściami, czyli znowu ponad 20 milionów ludzi. Dwa największe ośrodki przemysłowe Chin są obecnie sparaliżowane przez lockdown. I główny ośrodek polityczny, czyli Pekin, tak? Bo to tak. teraz się właśnie rozpoczyna. Tak. Widać, że jest tam y, jakaś jeszcze inna myśl niż tylko zero Kataru jako y, przewodnia myśl. Y, zdecydowanie wpływa to na y, łańcuchy dostaw. To już nie są błahostki. Y, prasa y, fachowa pisze na ten temat, że rozpoczęło się domino. Y, którego nawet fachowcy nie są w stanie do końca przewidzieć, ponieważ są czynniki zakluczone, nazwijmy to zawikłane jedne w drugich, które powodują niespodziewane efekty poprzez takie jakby, ja to nazywam kładki fajola między różnymi branżami, gdzie jakaś myśl, czynnik, towar czy technologia przenika się między branżami i ona powoduje skuteczne jakby wyciągnięcie zawleczki z granatu. No, yy, najbardziej yy, powszechna yy, ocena tego jest, że w krótkim yy, do średniego terminie, czyli kilku miesięcy yy, yy, wystąpi dodatkowy szok inflacyjny na szeroko pojętym Zachodzie, który jest uzależniony, narkotycznie uzależniony od ciągłych dostaw towarów powszechnego użytku, tzw. Tak konsumpcyjnych z Chin, no, to jest nieuniknione. Czyli szok cenowy dodatkowy, poza już energią i tak dalej, którą ćwiczymy obecnie, dodatkowy szok cenowy, który najpóźniej za trzy miesiące się objawi na europejskim, amerykańskim rynku. Mamy początek maja, czyli zaawansowane lato, sierpień, wrzesień to będzie dodatkowe uderzenie inflacyjne, zaopatrzeniowe na naszych rynkach z powodu niepłynących, nierozładowywanych dostaw kontenerowych, które stanowią grube kilkadziesiąt procent zaopatrzenia w te towary konsumpcyjne, przemysłowe. Ze świata Chiny są w Europie... Dostawcą ponad chyba 60% tego typu artykułów. Są oczywiście inni dostawcy konkurencyjni, no ale wystarczy porównać skalę, że no Filipiny, Malezja z Indonezją i Indiami nie są w stanie tego zastąpić w krótkim czasie. No, Potrzeba by kilku lat, żeby to przestawić. No więc szok. Wydaje tak. się, że Chiny podjęły taką strategię izolacjonizmu zupełnego, może nie zupełnego, ale w kierunku izolacjonizmu tak, ażeby w celach strategicznych jak najbardziej zaszkodzić obozowi przeciwnemu, czyli głównie Stanom Zjednoczonym i państwom zachodnim, które są bardzo uzależnione od surowców chińskich. I tym sposobem zdobyć dodatkową przewagę do pewnej potyczki, która coraz bliżej się wydaje, kto wie, może już za parę miesięcy, najpóźniej za paręnaście, bo kwestia wojny walutowej już jest od dawna, wojny gospodarczej to również, teraz wchodzi ona na kolejne poziomy, a jak wiadomo, jak już sobie wszyscy podokuczają dosyć mocno, no to ktoś komuś będzie chciał wreszcie przywalić ludowe pojęcie takie popularne na ten temat wygląda w ten sposób, że Chiny są uzależnione od eksportu na zachód w szczególności do Stanów Zjednoczonych, w związku z tym, jeżeli zatrzymują te kontenery i nie będą te fabryki produkowały na eksport to po prostu czeka je śmierć głodowa i Chiny szlak trafi to wiadomo, komuna musi upaść i tu ja być może bym się nawet z tym zgodził, ale niestety liczby mówią co innego, bo udział eksportu w PKB chińskim nie jest wcale dominujący, on już od, od ćwierćwiecza, czyli od jednego pokolenia nie jest nawet wiodącym driverem ich gospodarczego wzrostu. To jest nowiną dla wielu ekonomistów utytułowanych tytułami profesorskimi w Warszawie. Więc słuchajcie uważnie, co powiem, profesorowie, pożal się Boże. Driverem rozwoju chińskiego od ćwierćwiecza, czyli od jednego pokolenia, jest, są... Inwestycje wewnętrzne, które pochłaniają kilkadziesiąt grubych procent PKB. To są nowe budowy, autostrady, cementownie, elektrownie wszystko drogi szybkiego ruchu, sieć kolejowa, na przykład nowej generacji, która pochłonęła niesamowite miliardy. Chiny mają największą, najgęstszą sieć kolejową nowej generacji szybkiego ruchu 300 km na godzinę, 500 km i obecnie testują barierę 600 km na godzinę torowisko jednoszynowe lewitacji magnetycznej. Oni to robią, produkują, masowo wdrażają, to kosztuje potworne pieniądze, ale na tych głównych szlakach komunikacyjnych na dużych przestrzeniach Azji, to im się jakoś tam rzekomo opłaca. Więc to budują. Są liderem po prostu światowym. Mają najgęstszą sieć, najdowocześniejszą sieć kolejową obecnie na świecie zbudowaną potwornym kosztem. Nie wiadomo, czy to ma sens gospodarczy, bo jeszcze nikt tego nie sprawdził, nie wyliczył, ale no skoro działa, no to jest użyteczne. Tak? No czyli, że to jakiś sens miało. No ale partia postanowiła nie tak dawno, że podwyższy poziom życia każdego Chińczyka. Tak, naprawdę To prawda, ty, który trochę przykróci, temu na dole będą mieli lepiej. Rok temu postanowili, że zwiększą udział konsumpcji prywatnej, czyli go tzw. Tak gospodarstw domowych. No bo nie trzeba wielkiej matematyki, żeby zrozumieć na chłopski rozum, że PKB to jest co? To, co wyprodukujemy, a po drugiej stronie jest to, co zużyjemy. Jedno równa się drugie, no bo minus oczywiście dług, który jest różnicą między jednym a drugim. To, co żeśmy wytworzyli, to możemy zużytkować, a to brakujące sobie dopożyczamy. Tak? No cuda panie księgowe Morawieckiego. No właśnie na tym to polega. Chiny mają zrównoważony mniej więcej budżet, to wszystko się tam zapożyczają ale u siebie, czyli w swoim wewnętrznym banku, który kreuje ich pieniądz, że tak powiem, z własnych zasobów z powietrza chińskiego, czyli z niczego, i to jest na słowo honoru, więc sami sobie są ileś tam bilionów winni i są najbardziej zadłużonym państwem w ogóle w historii świata. No ale są sami sobie dłużni, bo od nikiego na zewnątrz nie pożyczali, bo netto są wierzycielem świata, między innymi są największym wierzycielem Stanów Zjednoczonych zagranicznym. Mają ileś tam kilkaset grubych, może nawet ponad bilion yy, amerykańskiego długu, w większości w postaci amerykańskich obligacji. Tak? Czyli że wewnątrz Chin, Chiny same w sobie są na bezpiecznej pozycji, bo nikomu na zewnątrz nie są netto nic winne, ewentualnie są wierzycielem tego świata zewnętrznego, między innymi Stanów Zjednoczonych, czyli w każdej chwili mogą powiedzieć, no, nam się to nie podoba i teraz musicie nam od razu spłacić ten dług, co Amerykanie od razu spełnią, wydrukują im kolejny bilion i dadzą przelewem na konto załatwione, tak? Macie... Ale przecież nie o to chodzi, żeby dostać przelew na bilion, tylko żeby ta koniunktura i ten eksport się kręcił. Ale ten eksport to stanowi zaledwie kilka niewielki, skromnych obecnie już procent PKB, tam rzędu 5-7% PKB to jest eksport. Czyli można to bez wielkiego ryzyka śmierci głodowej po prostu z dnia na dzień wyłączyć. A przypominam, to, co ponad rok temu zapadło na tym wielkim konwektyklu w przygotowaniu wielkiej sesji w listopadzie 2022, czyli tego wielkiego zjazdu, który ma postanowić o następcy tronu, kto będzie następnym sekretarzem generalnym. Postanowiono wówczas o podziale, ten, o zmi zmianie akcentów, że Podział dobrobytu, tak powszechny dobrobyt, to jest to hasło chińskie. Xi Jinping tam przemówił, to trwało bardzo długo i to przemówienie jest bardzo istotne. Trzeba go przestudiować na kilku poziomach, żeby zrozumieć, co on powiedział do świata chińskiego wewnątrz i do świata zewnątrz. Nie będę tym się zajmował, bo to zbyt dużo by, długo by zajęło. Mówię o, tych, o, o tym wymiarze gospodarczym dla Chin, co to znaczy. Zapowiedział inny rozkład akcentów, czyli podzielenie się bogactwem, między innymi ściągnięcie wielkiego haraczu, większego haraczu od oligarchów, którzy byli puszczeni przez trzydzieści lat samopas i zarabiali kolosalne miliardy. Teraz trzeba większość z tego odzyskać, między innymi z firm Alibaba, tutaj mamy tego człowieka od, o, no, o czaszce kosmity. Tak? Jack Ma, geniusz nieprawdopodobnej jakości, to widać po większości czaszki, że on pokonuje wszystkich swoim intelektem. No bo dziwne, że tak i postury człowiek ma taką wielką głowę. nie? Ale to nie jest akurat wybryk natury, on jest, on jest naturalnie inteligentny i stworzył sam z udziałem rodziny potężny kombinat, powiedzmy sobie, finansowy, który jest chyba największą firmą handlową w ogóle <grych> na świecie, Alibaba. Ale Komitet Centralny postanowił to przytemperować i powiedział, tym bogactwem musimy się podzielić, no bo, no bo takie są kierunki, że tak powiem, polityki socjalnej No i powszechny dobrobyt oznacza, że musimy się tym dzielić z ludem. tak, no. Czyli zakończyła się epoka dzikiego kapitalizmu w przebraniu komunistycznym i zaczął, zaczął etap równości społecznej. Ale też nie na, nie na zasadzie bandytyzmu, tylko na zasadzie pozorów legalności. Bo po prostu będą wyższe podatki od klasy średniej, będą wyższe transfery dla tak zwanych robotników, pracowników najemnych, po to, żeby zwiększyć ich udział w PKB, w konsumpcji. I teraz moja propozycja, bo ja tak z daleka to widzę, że na szybko Komitet Centralny może to wykonać w ten sposób, że zablokuje eksport i wymusi na producentach po prostu sprzedaż tych produktów, które chcieli wyeksportować na zgniły zachód, na rynek wewnętrzny, po prostu. Wtedy zwiększy się z, z automatu udział konsumpcji krajowej, w PKB o kilka procent, bo te kilka procent, które do tej pory wysyłano na zagranicę, będzie musiało zostać zużyte, jeżeli chcecie pracować, no to fabryki muszą się kręcić, będziecie produkować na rynek wewnętrzny. O! Taka elegancka metoda przestawienia y, kierunków y, produkcji parametryczna, że nikomu nie nakazujemy, ale każdy ma własny interes w tym, żeby obejść te ograniczenia covidowe, więc jak chcecie robić, no to będziecie. Jak Skoro nie może się tego wywieźć przez Szanghaj tak, i Ningbo, największe porty na świecie, no to musi się produkować tutaj do interioru. No i sprzedacie to za pół ceny, a robotnicy chętnie to kupią za pół ceny. Te wszystkie lodówki, gadżety, tam te hiper, tam, ekrany 57 cali i tak dalej, prawda? samochody elektryczne i tym podobne. Pierdolety chętnie zużyjemy na rynku wewnętrznym. Tak? No. no. za to skutecznie, e, utrudni to produkcję gospodarkom zachodnim. Dlatego, że dla tych komponentów strona. na pewno się odbije to mocno. Druga strona tego medalu, czyli szok inflacyjny na szeroko pojętym zachodzie, który stanowi element wojny walutowej. No bo Yuan nie jest walutą tak samo jak rubel. Nie jest walutą otwartego rynku, chociaż na otwartym rynku działa. Jest walutą półotwartą, zarządzaną wyłącznie w 100% przez bank centralny. No bo wszystkie przepływy w tej walucie są w 100% kontrolowane przez bank centralny. No bo wszystkie się tam spotykają. Po prostu. Ile wynosi kurs juana? Goście w Szanghaju, w Hongkongu mówią, a dziś wynosi tyle i z tego należy wynosić, wy, wy, wyciągnąć taki wniosek, że yuan się osłabia, to katastrofa i wszyscy uciekają z Chin. No nie, nieprawda. Kurs jest ustalany centralnie, konkretnie widełki wahań w Ministerstwie Finansów Chińskim w Pekinie i on może być tak naprawdę dowolny. Oczywiście w pewnym tam zakresie zdrowego rozsądku, przecież oni nie, nie, nie zabiją swojej własnej gospodarki ustalając jakieś księżycowe kursy. Ale mogą ustalić każdy. Dlaczego? No bo go po prostu rozliczają w drugiej instancji, bo wszystkie banki komercyjne, które Yuanem które obracają, muszą go w końcu rozliczyć w Chińskim Banku Centralnym. Nie, nie to, że mogą, ale muszą, bo nikt inny tym yuanem na świecie nie operuje, bo tylko chiński bank centralny jest jego emitentem. Po prostu. Aczkolwiek yuan zyskuje na popularności w bloku krajów BRICS. Także pewne transakcje są już coraz chętniej rozliczane w tej walucie. Znaczy w nie tak. walucie, tylko w, w, w tym nominale. Ale wiesz, warto zwrócić uwagę, że na sposób zarządzania bo on się dzieje w sytuacji wolnego rynku, tak? na wolnym rynku w Hongkongu, w Szanghaju, tam na giełdzie w Nowym Jorku, gdziekolwiek. Ale no z tą drobną różnicą, że na podobnych zasadach bank centralny funkcjonuje w Pekinie, jak załóżmy w Waszyngtonie, ale nie do końca. Bo bank centralny amerykański jest wciąż niezależny w tym yy, ograniczonym, ale jednak realnym zakresie, bo nie musi słuchać dyrektyw politycznych i nie słucha, ignoruje to, co mu tam prezydent każe prawda, zrobić i może jedynie wziąć pod uwagę pewne sugestie. Natomiast w Chinach bank centralny wykonuje dyrektywy wprost z Ministerstwa Finansów. No po prostu stanowi jego część. To jest element integralny chińskiego Ministerstwa Finansów. To jest inny sposób zarządzania. I, i chi, chiński yuan z tego powodu, nawet jeżeli wszystko tam szlak trafi, nie upadnie w sensie formalnym. Bo upadłość chińskiego banku centralnego jest wykluczona z samej definicji jego działania. Oni w statucie partii jest to określone i tyle. Sobie tyle iłanów, ile będą potrzebowali w danej chwili. Koniec dyskusji. Ile to będzie warte, to jest zupełnie inna sprawa. Ale że upadłość im nie groziła, nie grozi i nie będzie grozić, to jest aksjomat ich polityki centralnego zarządzania i trzeba to brać pod uwagę od kilkudziesięcioleci już panuje błędne przekonanie na zachodzie że yuan jest walutą wolnego świata otwartą i tak dalej i to należy ich traktować tak samo jak inne tam. nie, to jest totalna bzdura Chińczycy inaczej się wewnątrz swojego królestwa zarządzają i to trzeba uwzględniać bo to jest nadal państwo totalnie zarządzane z centrum na czele z finansami, które stanowią oś połączeń tych życiowych ze światem zachodu, który jest łasy tylko na pieniądze, więc tylko na pieniądze reaguje. Więc jak Chińczycy współpracują ze światem? Wyłącznie w sposób merkantylny, tak? Monetarny. Czyli poprzez juana. Więc to jest ta najbardziej drażliwa kwestia, na którą mandaryni z Chińskiego Banku Centralnego i stojący od nich wyżej w hierarchii mandaryni z y, Komitetu Stałego y, Komunistycznej Partii Chińskiej, z, uważają, biorą to pod uwagę, bo wiedzą, że to jest ich najpoważniejsza i jedyna broń kontaktu z całym światem. Przy tej okazji mi się przypomniało, e, taka była kiedyś afera szybciutko zamieciona pod dywan na temat e, wolframowych sztabek pokrytych elegancką warstwą złota w pewnych czasach. To, to było wtedy, kiedy się rozpędzała ta cała yy, walutowa i gospodarcza wojenka. To było już parę lat temu. A tak, gdzie one były wytopione, tak to, a propos? W jakiej hucie wytopiono te sztabki? Tego nie wiem. Wtedy mi to umknęło. Natomiast yy, była chryja właśnie w bankach amerykańskich odnośnie tego, że pewnego razu okazało się, że te sztabki nie są całkiem złote, a tylko taki zwierzę. Ja Ci do, dopowiem, że e, największymi dostawcami Wolframu po angielsku tungsten na rynku światowym jest Azja. Tak i wtedy takie transfery były właśnie y, prowadzone, które były przygotówką do tego co y, obserwujemy aktualnie. Tego nikt wtedy jeszcze nie wiązał lub prawie nikt z dalszymi tutaj atrakcjami na, na rynkach międzynarodowych. Sprawę szybko zamieciono pod dywan. W każdym razie jaki jest stan dolara to też nie do końca wiadomo, ponieważ Fort Knox jakie zasoby posiada nie do końca wszyscy wiedzą. No, do końca wszyscy nic nie wiedzą, powiem tak ściśle, matematycznie. I to można sprawdzić na oficjalnych witrynach. Nie jest to żadna tajna informacja. Od ponad pół wieku nie było żadnych hmm, sprawdzianów tego stanu. Po prostu nie było żadnych, a próby hmm, wykonania audytu hmm, no, zostały bardzo szybko, że tak powiem, wygaszone. Od razu jest pewne tutaj filmowe sformułowanie nie mamy pańskiego złota. I co pan nam zrobisz? Nie, nie proszę pana, mamy. I czyni nam pan wielki despekt i nas obraża, podważając naszą wiarygodność. Jak pan Jak sprawdzania tego. Jak pan, pan, śmie? Jak tego. pan śmie tutaj insynuować, że coś może się nie zgadzać. To, to ja przepraszam, ja tylko tak pytałem. Prawda? No bo gdyby pan nadal... Się to, to zrobimy, tak? Tutaj niektóre kraje w Europie... Nie ma takiej potrzeby, żeby to sprawiać. To jest nienaruszalna prawda. Nie Ale niektóre nie kraje w Europie już po, pościągały tam złoto. Nie... W Francji zajęło to osiem lat. Repatriacja i zasobów monetarnych. Ale w końcu idąc śladem niemieckim, bo to Niemcy zaczęli tę całą aferę, to im się to w końcu udało, no i Macron ma już te swoje rezerwy u siebie, ale po, po, po Przypomnę, że po przeprowadzeniu serii kilku wojen. Nie mówię, że on był konieczny, koniecznym i jedynym ich uczestnikiem, a był. E, I że on to spowodował. Ale, no, jakieś tutaj wnioski z Afryki Centralnej, tam i tam... Tutaj się nasuwają same przez się. No, że bilanse to nie od razu się tak szybko domknęły. Najpierw musiała paść Libia, Mali i tam parę innych krajów, żeby to jakoś się pozgadzało. No. Także no kilka set ton odzyskano i są w macierzy, w bezpiecznych sejfach pod ziemią, także no, to już jest załatwione. Nasz sam osobisty prezes Glapiński też się postarał, bo tam repatriował czy zakupił kolejne ileś tam nawet chyba 200 ton zamierza zrealizować w tym roku. No, zobaczymy jak to się powiedzie. Będziemy takim mini bogaczem złotym w Europie. No, takie czasy, no, że no, Putin pokazuje drogę mówi mam kilka tysięcy ton i co mi zrobicie? No. Rubel jest tyle wart, 1 gram 5 tysięcy rubli, no i się okazuje, że ten kurs jest trzymany na giełdach i to całkiem dziarsko, bo po, po tej stronie pozytywnej. To znaczy, że Putin y, z, zalicytował y, bardzo powściągliwie, z dużym zapasem, około 20%. Rynek to sprawdził, stwierdził, aha, on, on rzeczywiście to ma, da się to utrzymać, no i rubel dzisiaj kosztuje ile? 67, 65? Najlepiej wz wzrastająca waluta ostatnich tygodni. Ja go nie chwalę, bo to jest przeciwko naszym. No nie o to chodzi, tu chodzi o liczby, mówimy no, jako ekonomiści, także to tam bezemocjonalnie ruby, to, to U nas benzyna sukcesywnie drożeje. No to po prostu tak się odbywa. No ale to, to nie ja ustawiam te klocki, także. Bardzo intrygująca sytuacja, bo to nie jest przejściowe. No, skoro był szok lutowo-marcowy i za jednego dolara trzeba było płacić w Moskwie 130 kilka, no, nawet w porywach 138, 140 rubli za jednego dolara, no przed tygodniem spadło to do 80, czyli na tym ustalonym przez ich bank centralny Złotym parytecie i to przełamało po kilku dniach wahania i przełamało 70, i obecnie jest poniżej 70. I to jest kurs wolnorynkowy. Oni to przecież tam każdy może handlować, czyli ten, który się tam dostanie, bo przy blokada swift obowiązuje i nie każdy może założyć konto rublowe. Tak? A w pewnym momencie wydawało się, że to. Chiny będą miały z powodu Tajwanu problemy na swift a tu się okazuje, że Rosja weszła w to miejsce. No to jest za porozumieniem. To, to, to, to się nie stało samo z siebie. Rosjanie oczywiście wcześniej się konsultowali z Pekinem w tej sprawie, bo mają wspólny bardzo duży instrument wymiany gospodarczej międzypaństwowej, więc musieli, musieli się dogadać co do stabilności zasad wymiany tych słapów walutowych, dużego handlu. Rosjanie dostarczają Chinom rosnącą ilość węglowodorów, ropy i gazu. I to są rosnące kontrakty. Robią to na zasadzie słapowej, czyli że Chińczycy płacą w rublach, i te ruble są konwertowane na EUANE, i za to można coś kupić w zamian w, w, w państwie środka. No ale to wymaga obustronnego zaufania. To istnieje ale trzeba jeszcze do tego stabilności, że te obie waluty nie są wirtualne, tak? że nie będą fikały w tej nazad i przedsiębiorcy, którzy w tym będą uczestniczyli, po prostu będą inkasowali straty z powodu tych, tych, tych wahań i różnych tam nieprzewidzianych sytuacji. No i okazuje się, że ten system wymiany ma szansę działania właśnie dlatego, że Chiny i Rosja dogadały się jako kumulujący rezerwy kruszcowe, no, że tym parytetem i tym wewnętrznym jakby środkiem odniesienia, tą kotwicą walutową między wirtualnymi papierowymi walutami, jakimi de facto zawsze były rubel i yuan, będzie waluta naturalna, czyli złoto. Bo rubel jest zakotwiczony obecnie na, na tym pegu walutowym do złota. Ale pojawiły się jeszcze teraz takie nie tyle projekty, propozycje, ile takie wizje gospodarek opartych nie tylko o złoto, lecz także o parytet surowcowy, czyli o to, co dany kraj ma rzeczywiście do dyspozycji na swoim terenie i czym zarządza. Mówisz o tym planie Silwanowa, tak? Tak, tak, tak. Czyli inny zupełnie model gospodarki. Nie pieniądz bankowy, nie pieniądz w oparciu o kruszce, tylko w oparciu o konkretne surowce produkcyjne. On jest, ten plan jest znany od ponad dziesięciolecia. To nie jest nic nowego, bo trudno jest coś nowego wymyślić tutaj w takich, powiedzmy sobie podstawowych, życiowych sprawach. Chodzi o implementację tego. No nie chciałbym wspominać nazwiska na A, <głos> wspomnę tylko pseudonim Putler to będziesz już wiedział o kogo chodzi i ten koneser również sztuki monetarnej w Reichsbanku taką walutę narodową naturalną umożliwiającą niebywały sukces machiny gospodarczej Niemiec zaimplementował i skutki tej maszynerii widoczne są w postaci niemieckich koncernów przemysłowych na świecie do dziś dnia. W postaci na przykład Volkswagena. To taki no, koronny przykład geniuszu montażu finansowego, bo to jest firma założona przez i na potrzeby NSDAP. Ich machiny wojennej. I ta firma... duże, duże projekty, nie tylko oni, bo tam było kilkanaście takich koncernów, które funkcjonują po dziś dzień. Tak, ale ten, ten, ten najważniejszy, powszechnie znany, ten, ta, ta, ta machina motoryczna, to był Volkswagen i e, zwrócił uwagę, że na nieprzerwany sposób e, managementu tego niemieckiego, sposobu zarządzania aktywami, nieprzerwany do dzisiaj przez 8 dekad i do dziś święcący triumfy to widać na europejskim wspólnym rynku no, przez niektórych nazywanych być może trafnie czwartą rzeszą europejskim ewidentnie przewagi gospodarcze, konkurencyjne zyskuje i podbija rynek i ma w nim coraz większy udział właśnie ten koncert Volkswagena z różnych powodów tych, tych naturalnych, tego mądrości konstrukcji całego systemu. Organicznej, bo przecież tu nie mowa o oszustwie, jakimś drenażu finansowym i jakiejś przebiegłości kupierskiej, że wszystkich zrobimy w bambuko. No, Volkswagen po prostu rośnie i rozbudowuje swoje udziały rynkowe dzięki przewadze konkurencyjnej, a ona się bierze z przewagi. Yy, systemowej niemieckiego przemysłu, który jest lepiej zorganizowany i z roku na rok jest lepszy i silniejszy od swoich konkurentów. No dzięki temu oni mają coraz niższe koszty relatywnie do swoich konkurentów i zdobywają większe udział w rynku. Wykupują swoich przeciwników i rywali, no i organicznie kolonizują ten wspólny rynek. Tak to się odbywa. Tu nie, nie jestem ich zwolennikiem i admiratorem, bo nie jestem asystentem premiera. <grym> nazwiskiem Graś. Absolutnie. Nie poczuwam się do tego. Tylko relacjonuję, jak to się odbywa. No, to po prostu tak się dzieje. Więc też te, te, te, początek był w tej walucie naturalnej, gdzie Adolf to sformułował jako dniówkę, jako godzinę pracy robotnika. To była podstawa wyceny naturalnej wszystkiego, kiedy nie wiadomo było co, ile jest warte. No bo nie było tego, wszystko się zwaliło, prawda, po Republice Weimarskiej. No i jak mówi Kononowicz, żeby nie było niczego, no to co zrobimy, tak? Nie pójdziemy zapożyczone, bo to się skończyło. Nie damy wam dalszych kredytów. Adolf się zbiesił, mówi, to ja sam sobie wdrukuje własny kredyt. To będzie kredyt narodowy. Tyle mamy milionów dusz i każda dusza ma tyle i tyle godzin pracy rocznie do wypracowania. I to jest nasz kredyt godzinowy. Ciekawy przelicznik, dosyć pragmatyczny. Ale to zadziałało. Chciałem Ci przypomnieć, że to zadziałało w sposób niesamowity. Więc te, te naturalne przeliczniki tak zwanej podaży pieniądza mają swoje precedensy, to jest, podałem ostatni historycznie, ale były wcześniejsze. Więc to nie jest nic nowego. I kolejna edycja no, ujrzała światło dnia w warunkach kryzysowych w wojnie ukraińskiej na, na Kremlu u pani Elwiry Nabiuliny, która też została do tego programu niejako przymuszona. No bo ona, zanim go wprowadziła, przypomnę, zgłosiła swoją rezygnację. Zwróciłeś na to uwagę? Tak. To właśnie są w pewnych kluczowych momentach interesujące dymisje, które ale, nie ale ale, ale, ale, ale jaki to jest piękny kontekst i i jak to pięknie się komponuje. Ona po prostu zrezygnowała i zaczęła od tego momentu rezygnacji nową karierę. To roz... jest carte blanche po rezygnacji. Czyli już... Roz... Nowy no, etap. Ja, ja nie wiem, co tam się stało za kulisami, jakie, jakie umowy podpisano, ale skoro ona złożyła rezygnację, to znaczy, że yy, a, a anulowała poprzedni kontrakt i rozpoczynając kolejną yy, kolejny etap no chyba musiała podpisać następny kontrakt na innych warunkach, tak? no tak to się odbywa w każdej firmie Tak. i tu no chyba tak. nie było inaczej więc mamy inną Elvira na Biulinę która wie dokładnie to samo co wcześniej, ale robi co innego Aha, to ciekawe. Wszystkie resety są ostatnio coraz modniejsze, także y, zaraz do tego dojdziemy, a jesteśmy już blisko godziny. Mam nadzieję, że wszystkie automaty już śpią. Także, <śmiech> <śmiech> cenzorskie. Także y, wróciłbym teraz do y, główniejszego nurtu, czyli co tam na Bliskim Wschodzie. Tak pokrótce y, kilka y, takich moich uwag. Zakończył się właśnie Ramadan. Nie był to spokojny czas dla Jerozolimy, dlatego że było mnóstwo zamachów terrorystycznych, były tam najrozmaitsze ruchawki społeczne. Podobnież policja izraelska wkroczyła do meczetu Al-Aqsa, demulując tam sporo rzeczy i, i robiąc aresztowania. Byli ranni. Były różne ofiary, także świat muzułmański bardzo był tym oburzony i nie tak dawno, bo 30 kwietnia wystąpił jeden z szefów Hamasu, który powiedział, że jeszcze jeden taki wyskok i skończy się cierpliwość, także tutaj widzimy pewne pogróżki w stronę Izraela. I co więcej, że jeżeli będą tego typu ataki i okupacje Wzgórza Świątynnego i samej świątyni, to oznacza to przekroczenie pewnej czerwonej linii, która mówi o nieagresji na wzajemne świątynie i tutaj było zaproszenie, tego ponazywać się nie da na antenie, do konkretnych akcji partyzanckich, tak to nazwę w różnych rejonach świata, także widać, że jest to tam już bardzo napięta sytuacja. Temat wspiera Iran pod kątem poparcia dla swojego zbrojnego ramienia, tak jak zwykle, finansowania i wsparcia osobowego. Widać, że coś się na Bliskim Wschodzie gromadzi, pewne napięcie, pewne przesilenie jest już raczej blisko. To ja z wielkim bólem to obserwuję, bo zwłaszcza w tym okresie świąt to było no, takie no, mocno deprymujące widzieć te bójki. Ja niekoniecznie muszę lubić tych ludzi w różnych tam szmatach, zakutanych w turbanach i ich wrzaskliwą muzykę, i ich zwyczaje kulinarne i społeczne. No ale w końcu to jest cywilizacja. To jest pewna grupa religijna. Ona ma swoje uczucia tak, i swoje zwyczaje, które trzeba uszanować. No i deptanie tych tradycji religijnych mnie osobiście obraża. Dlatego, że sam byłbym bardzo zdenerwowany, gdyby ktoś nasze obchody Wielkanocy no w ten sposób obrzygał i tak? je przerwał jakimiś aktami przemocy, bombami, wtargnięciami i tak dalej. Granaty mnie, hukowe. To by mnie obrażało. I tak patrzę na tych, na tych pastuchów, to też mnie obraża, no bo w końcu to jest ich religia i dla nich to jest coś świętego. No i wypadałoby im pozwolić Odbyć te obchody, no żeby poczuli się trochę lepiej do te kilka dni, czy załóżmy te dwa tygodnie. Niech obchodzą te swoje święta, wrócą do normalnej pracy, będą mieli energię do nowego działania. Tak? Bo przecież o to chodzi w tych wszystkich świętach liturgicznych w kalendarzu yy, rocznym prawda, przyroda się budzi, jest nowy etap, słońce wschodzi wysoko, rodzi się przyroda, tak, to musimy w tym uczestniczyć, są jakieś tam obchody, prawda, takie i owakie, no i wtedy zbieramy nową nadzieję i z tą nową nadzieją idziemy w kolejny rok, który wiadomo, jak się skończy, potem znowu będzie zima, ale potem znowu będzie wiosna i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to niszczyć i deptać i psuć im tę nadzieję i tę siłę witalną? No to jest zbrodnia, no po prostu, to jest zbrodnia na poziomie już takim Humanitarnym, no, na poziomie gruntu. O... No dlatego społeczność muzułmańska tutaj bardzo ostro zareagowała na to wszystko i widać, że te nastroje bardzo są podgrzane i właściwie na krawędzi wytrzymałości. Podobnież irańska ulica reaguje bardzo wrogo. Tam się pali flagi małych i dużych szatanów. W związku z powyższym widać też zmianę nastroju administracji irańskiej, która pozwala na więcej swoim wyborcom. Rozmowy w Wiedniu utknęły. Już bardzo długi czas jest, bez żadnego postępu. Strona irańska mówi, że sprawa jest ukiszona w amerykańskim sądzie, który musi zafiksować te porozumienia i wszystkie ich podpunkty dodatkowo kwestia wykreślenia tych irańskich strażników rewolucji z organizacji terrorystycznej czy wykreślić, czy nie wykreślić przepychanki ciągle trwają natomiast tygodnie biegną kolejny zakład produkcji wirówek został uruchomiony już mówimy o produkcji sprzętu po to, ażeby zwiększyć wydajność produkcyjną zredukowany jest termin według wywiadu amerykańskiego z kilku miesięcy do kilku tygodni, jeżeli chodzi o uzyskanie materiału. Jak tam z nośnikami, to praktycznie na międzykrajowym rynku można sobie załatwić dosyć szybko, więc napięcie rośnie, ryzyko wzrasta. Obie strony są coraz bardziej napuszone. Strona irańska pomimo takich ugodowych pozycji premiera i tak dalej, znaczy prezydenta Iranu, pozwala sobie na wypowiedzi byłych parlamentarzystów, którzy mówią, że dążenie do, do bomby A było od samego początku wkalkulowane w irański reżim i że praktycznie tylko nieliczne osoby tam nie były tym zainteresowane. Natomiast... Cały aparat izraelskiej, przepraszam, irańskiej władzy zmierzał docelowo właśnie w tym kierunku, ażeby zyskać przewagę militarną. Także jesteśmy już tutaj blisko pewnych rozstrzygnięć, które przez długie tygodnie były w uśpieniu. Natomiast zamknięcie Ramadanu i zamknięcie tych tutaj dni poprzez zamieszki, poprzez różne akcje policyjne, dosyć brutalne zaczęło uchylać rąbka tajemnicy tych, tych relacji, jakie tam panują teraz. Czy nie, od, nie odbierasz takiego wrażenia, że te zamieszki rabana, ramadanowe zostały wygenerowane sztucznie na zamówienie, że były podsycane przez w, w profesjonalne bojówki na właśnie z określonym, w określonym celu wynajęte? że to nie było absolutnie sprawa organiczna że ktoś tam się zdenerwował i miał jakieś uzasadnione y, wspomnienia przeszłości przodków i musiał w tym akurat momencie zdemonstrować tylko po prostu ktoś spojrzał w kalendarz a teraz trzeba im przypieprzeć no i zamówił akcję tego rodzaju no to bez trudu można zrobić bo to funkcjonuje w każdej kulturze są y, rzeczy uznawane za Pięte, nienaruszalne i bardzo łatwo wycelować w taki właśnie czuły punkt. No i zrobić destrukcję. No ale czy właśnie to pytanie jest następujące? Czy ktoś taką akcję zamówił? Ja bym powiedział 8 do 2, że tak. Ja jestem pewien na 95%. Sądzę z objawów. I jak powiadam, mogę się mylić, bo ja generalnie głupi jestem. Ja nic nie wiem, ja tylko obserwuję z daleka i wyciągam wnioski z różnych poszlak. Tak, kolejna sprawa bezpośrednio z tym związana, bo ja to widzę jako drugą stronę tego samego medalu, to olbrzymi skandal dyplomatyczny między Rosją a Izraelem. Olbrzymi po prostu przedwczorajszy i tu trzeba, trzeba się będzie mocno nakrygować, żeby to jakoś Państwu opisać. Natomiast już pewne portale, nawet portale Miernego Ścieku o tym doniosły, natomiast nie wszystko tam myślę ponazywali, bo sprawa jest tak obraźliwa, to jest taki poziom antysemityzmu, że to już jest wszechświatowy poziom. No nie użyłem brzydkich słów. Ja bym to powiedział tak. O, przepraszam, najmocniej, ale że... antym jest, jest niedopuszczalny, jest w ogóle straszny i to nie wolno tego robić. Nie wolno, tym bardziej, że to robi agresor, już ma tak nagrabione ta Rosja strasznie, a jeszcze dokłada do pieca i jeszcze po prostu oni są okropni. Okropni są i w ogóle niczym się nie krygują. Minister tutaj ruski powrażał wszystkich w koło i w ogóle sobie nic z tego nie robił. Asesor z Petersburga powiedział, sam Eskimos, uważaj, bo z domu Eskimoski, powiedział, że Adolf był Eskimosem. W związku z tym religia Eskimoska i zwyczaje zostały zaimplementowane razem ze zwyczajami rycerzy Adolfa, na pobliskiej Ukrainie. I to go bardzo obraża i denerwuje, bo ci rycerze go tam szturchają i go chcą tam podbić i wieszać na krzyżach i, i podpalać i tak dalej. Przeciwko nim prowadzi Krucjatę, bo od drugiej wyprawy krzyżowej, jak wiadomo, pokonał, tak, Adolfa, razem z jego rycerzami, a teraz mu to zwycięstwo odbierają i pojawiają się u jego granic, wiesz, potomkowie tych rycerzy wychowani lokalnie. No i okazuje się, że potomkowie tych rycerzy wychowanych lokalnie, no, mają korzenie eskimowskie. I to jest problem. No bo, no bo minister od propagandy i spraw zagranicznych wielkiego mocarstwa dumnego, Mówi chwileczkę, myśmy pokonali Adolfa, a wy tutaj hodujecie u naszych granic taką hydrę, Eskimoską i Adolfową. Ja sam, jako Eskimos... To w ogóle mi pies pokazuję tutaj palcem, że ten wasz namiestnik panujący w Kijowie, nominalnie Eskimos, też jest Adolfiątkiem. No, kochani, to tak dalej być nie może. No i w związku z tym rozpętała się burza, bo Eskimosi na południu zapłonęli świętym oburzeniem. No jak to? On burzy nasze najświętsze świętości. Całe podstawy naszej wiary. Nie będę nazywał, jak to się, ten, ten termin. Wiadomo, że podstawą tej wiary jest liczba 6 Sześć i dziewięć zer. 6 i 6 zer, bo też do miliardów nie doszło. 6 zer, 6 i 6 zer. Tyle zginęło eskimosów, tak? Adolf tyle zagłodził, zamordował, spalił w piecach. No ale teraz wychodzą potomkowie tutaj Adolfa w pobliżu i mówią, ale chwileczkę, tu u nas, tu komuniści, Zagłodzili i zniszczyli dwa razy tyle, co najmniej, <śmiech> naszych ziomków. No i która racja jest ważniejsza teraz? Kto? Sytuacja jest niezwykle trudna. Która ofiara jest. Ale wiesz, spróbujmy to po ludzku rozważyć. Wiesz, która ofiara ludzka, które cierpienie e, jest bardziej dotkliwe. Kto ma... E, kto ma większą moralną legitymację do odszkodowań, do, tego, do tej prawdy ostatecznej? To, to w, tych, w tych skalach, przy tych liczbach nie da się tego ocenić. Ja rozumiem tę schizofrenię i tę gorączkę panującą obecnie w kilku stolicach. Znam jej źródło, to po prostu bierze się z tego dysonansu ludzkiego, no zaraz te to, sześć to, to, to, to jest większe od dwunastu czy mniejsze ile to naprawdę było, czy to było sześć czy, czy może trzy, czy może dwa nie wiadomo, a czy to 12 to jest prawda, może to było 10, a może było 15. kurde no słuchajcie, a jak to rozwikłać? No, kto jest tutaj najmojszy, kto jest naszym przyjacielem kto tu był tym winowajcą, no nie wiadomo ja bym poprosił na, na kolanach o, o no powagę i no i no minimum minimum szacunku dla dla człowieka. T, to już naprawdę nie ma znaczenia ile tych zer tam powstawiamy. Za... Znaczy właśnie to, to jest znaczy, przykre, my... że na tych poziomach Zacznij... dyplomatycznych ale po prostu ale zacznijmy rozmawiać o tym, o tym cierpieniu tysięcy, tych jednostek, tych poszczególnych ludzi. No tak. Yy, ale jak wiadomo wielka polityka to jest coś zupełnie bezdusznego i yy, wszystkie mocarstwa, które. Yy, że tak powiem obserwujemy, praktycznie realizują wyłącznie własne interesy i nie ma najmniejszego znaczenia, ile milionów ofiar to pochłonie. W związku z tym no ja mam tutaj troszkę złe przeczucia w stosunku do tego, że jeżeli wyotwiera wy się takie archiwa i zaczyna się szermować takimi liczbami, to znaczy, że ta, te porachunki na najwyższych szczeblach dochodzą już do poziomu brutalizmu, a co wiadomo, jakie są dalsze tego kroki. Tutaj bym powiedział, że no, no, źle to wróży, bo my to mamy dwa dni ten skandal dyplomatyczny na wysokim poziomie. I nie widać tutaj specjalnie dobrej woli po obu stronach, a głównie jeżeli chodzi o rosyjską stronę, tam ta sprawa się po prostu rozpędza. No zobaczymy, co będzie dalej. Ja odsyłam do lektury oryginalnych tutaj artykułów, bo tam jest to wszystko wynazywane bardzo starannie. Jeżeli chodzi o Times of Israel, to oni to wszystko wycytowali. Kto co powiedział, komu powiedział i w jakich okolicznościach. My tego powiedzieć nie możemy, bo automaty nie wiem, czy mają na tyle rozpoznania, a może mają za dużo rozpoznania, w związku z tym lepiej powiedzieć sobie. I to tutaj proszę nas nie posądzać o jakikolwiek żarty. Nie ma tutaj nic żartobliwego w tym wszystkim. To są rzeczy dosyć poważne, a tak jeszcze bym powiedział w ten sposób, jak startują nasze audycje, to na początku jest kilka sekund takich jakby e, szybszych obrotów, te głosy są nieco cieńsze, bo ja startuję z audycją i bym powiedział, że to są obroty płyty na 44, a potem schodzimy na 33 i dodałbym tu na dokładnie na 1933. Tak bym to ujął. To tak. jest wyższy poziom Intel i tutaj zawarty w tym wszystkim. E, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi że automaty też wiedzą, że robią swoją robotę i nie mogą się do niczego doczepić. 1933 to jesteśmy mniej więcej na tym poziomie, że zaczynają kotary opadać. Ja, ja widzę jeden pozytyw z 1 maja, bardzo poważny, bo spod ziemi z tych kilku pięter bunkrów pod fabryką nominalnie hutą tak, Azowstal. Iluś tam kilkudziesięciu, czy może już nawet kilkuset cywilów wywieziono. I to, to, to mi się rzucił w, w oczy obrazek z tego wywiezienia jak tam e, pracownicy, czy to, służbiści, oficerowie, czy jak ich tam nazwać, ONZ-u, czyli rozjemcy w błękitnych hełmach, <grywania> eskortowali kobiety i dzieci tam z, z jakichś katakum, z tych podziemi. Notabene nie z samych tych e, obiektów na, na tych właściwych, tych bunkrów, które tam się mieszczą, tylko przyległych pod ziemi jakiejś tam hali produkcyjnej gdzie skryło się kilkadziesiąt osób cywilnych czyli kobiet głównie z dziećmi i były tam utrzymywane przez kilka tygodni pod groźbą ostrzału że tam snajperzy je trafią i tak jest ryzyko właśnie dla śmierci więc lepiej z to nie wychodzić i to była załoga tego pierwszego autobusu który stamtąd wyjechał i ten autobus był bardzo fajny bo przypominał takiego ikarusa z lat 80 z powybijanymi, wystrzelalnymi szybami. Kierowca był w hełmie w kamizelce i chulał tam wiatr, ale wewnątrz wszyscy byli bardzo szczęśliwi jadąc na wycieczkę. Znaczy, ja się nie, nie dziwię, że osoba, która stanowi żywą tarczę i jakieś ubezpieczenie wojskowych, którzy się tam kryją, że wyrywając się z tej sytuacji, to, to że się cieszy, tam tych sytuacji jest mnóstwo tego typu. Tak. Bo wszelki sprzeciw ze strony ludności, który mógłby być uznany za niechęć do wojny, jest traktowany no z okrutnym tutaj z okrutnym podejściem. Także tu też się oczywiście na ten temat nie da nic powiedzieć, bo, bo to ma być na publicznym kanale. W związku z tym musimy się tutaj ograniczać poważnie. Nie jest to, to prosta sprawa. Jak żeśmy sobie kiedyś powiedzieli, mamy tylko połowę propagandy, druga połowa jest nieznana, ale jeżeli chodzi o stronę prawdziwą, to już nie mamy prawie że żadnej. Także tak, no, ale Jest, jest, jest bo mamy początek maja, słońce świeci, jest ciepło i wieje ciepły wietrzyk, a czterolatek, który tam został złapany na kamerze, mówi, no ale to w, cieszymy się, bo wyszliśmy tam z tego podziemia, tam było dobrze, bo było ciepło, mieliśmy jedzenie, ale kilka tygodni nie mogliśmy wyjść na dwór. No tak. Pierwszy raz od kilku tygodni e, zobaczyliśmy słońce. Wyszli z podziemi. No wojna niestety w tamtym wydaniu jest okrutna jak zawsze. W niektórych miejscach jeszcze okrutniejsza, bo to nie jest wojna między Belgią a Holandią czy Francją a Anglią bo te europejskie wydania były jednak delikatniejsze niż azjatyckie, co by nie mówić. Tamte modele są zdecydowanie inne. Cywilizacja turańska mówi, że ważny jest kacyk, czyli ten, który rządzi w danym terenie. On dyktuje, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli mu się coś nie podoba, to wszyscy mają się do tego dostosować. Kto się nie dostosuje jest w taki czy inny sposób karany. czym z karą główną włącznie nie ma tam żadnego pobłażliwego podejścia. Oni się temu może i nie dziwią. Może są wychowani w takich zwyczajach, w takiej kulturze. Dla nas jest to coś innego. No niemniej jednak wydaje się z jednej strony, że wojna się chyli ku jakiemuś porozumieniu a z drugiej strony, że raz po raz coś tam pierdyknie z grubej rury i znowu to porozumienie się oddala. Jak będzie, ja nie wiem do końca, bo te wszystkie, że tak powiem, dziwne wydarzenia i na forach dyplomatycznych i na forach frontowych sugerują, że... Coś grubszego się szykuje, ponieważ jeżeli te wszystkie uprzejmości, które już dawno zanikły, w ogóle zamieniają się na pyskówki, no to no nie jest to akurat pocieszające. Kilka, nie wiem, chyba przed tygodniem Putin mianował na głównodowodzącego operacji, on to specjalnie, nazywa specjalna operacja wojskowa, Walerego Gerasimowa, to był bodajże szef sztabu generalnego. Znane nazwisko. Tak, on niby awansował, ale tak naprawdę to było coś w rodzaju syłki na Sybir, tak na robotę e, ciężką. I on przyjechał i wczoraj e, w sztabie tam polowym e, spadła na nich jakaś e, dobrze wycelowana bomba i kilkanaście osób w wyniku tego zmarł, a on był tylko ranny. Czyli widać z tego, że te wycelowane ataki w, w, w tych dowódców, czyli iluś tam generałów, którzy zostali zlikwidowani przez snajperów, jest kontynuowana. Tu już nie chodzi nawet o te, te zwycięstwa taktyczne, tylko po prostu, ale fizyczną eliminację dowództwa. No, nieładnie to wygląda generalnie rzecz biorąc, to, to nie mieści się w, w, w, w uznanych normach cywilizowanego konfliktu zbrojnego. To już jest wolna Amerykanka pomieszana z jakąś wojną hybrydową, no i chyba. Te pogróżki, które się pojawiły ostatnio w sferze publicznej, między innymi wczoraj między Londynem a Moskwą, nie wróżą dobrze, bo tutaj mój ulubieniec, przywódca partii niezależnej, ten, który wyprowadził Brytanię z Unii Europejskiej osobiście, to chyba jest jego osobista zasługa. Tego, z tego powodu go bardzo lubię i cenię na antenie głównego programu brytyjskiego. No, Ze łzami w oczach, to było widać na kamerach, schlastał to, <grych> ruskich za ich no, zbrodnicze insynuacje. No, że jak to? To tego jeszcze nigdy nie było w historii, żeby jakieś państwo groziło starciem Zjednoczonego Królestwa z mapy, a do tego się sprowadzał program, no publicystyczny, ale z programem, z reportażem wideo, montażem wideo, symulacji wybuchów termojądrowych u wybrzeży Wielkiej Brytanii, które w dwóch konfiguracjach tak albo inaczej zmiotłyby z mapy Zjednoczone Królestwo w jednym tylko uderzeniu. Raz i poza to mi... teraz do języka publicznego i dyplomatycznego w ogóle dyskusję na ten temat ale powiem Ci, że osobiście mnie to tak niepo, nieprawdopodobnie obraża i już nawet nie przeraża bo to już weszło w, w sferę groteski ja się nie dziwię Brytyjczykom którzy zareagowali takim szerokim Rozdziałem, no jak to? No, no, ale przecież to jeszcze nigdy czegoś takiego nie było. No zgadza się, tego poziomu irytacji, hamstwa, agresji yy, i połamania wszystkich standardów jakiejkolwiek dyplomacji jeszcze nigdy nie było w historii ludzkości, którą ja znam. Ja wiem, że jestem głupi nie, i, i mam braki historyczne i tak dalej, ale. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek coś takiego miało miejsce. I, I to taka wizja mnie i taka obserwacja mnie osobiście przeraża. Jeżeli pan Farage ze łzami w oczach w brytyjskiej telewizji daje temu wyraz, no, że no, napotkał coś, czego jeszcze nigdy nie widział, no to powiem Ci, że mnie też to przeraża. Ja też tego, czegoś takiego nie widziałem. No, nie tak daleko jak dzisiaj y, był opublikowany w The Wall Street Journal wywiad z naszym y, panem Andrzejem Prezydentem, który mówi tak, nie możemy bać się gruźb ze strony Rosji. E, jeśli chcemy osiągnąć jakikolwiek sukces w naszych stosunkach z Rosją w sytuacji, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, każdy sukces możemy odnieść wyłącznie wtedy, gdy zastosujemy brutalną siłę, bo tylko brutalna siła jest w stanie zatrzymać <śmiech> Dzisiejsza wypowiedź e, p, tego w Polsce jeszcze nie ma, jest w e, Wall Journal. no także tam oni już to mają, my jeszcze tego nie mamy. No to ładnie, jest brutalna siła. Ja widzę faraża, który się nie na żarty bo, boi, jak, jakby no jest całkowicie skonfundowany, że Przecież jeszcze nigdy tak żeśmy nie rozmawiali. To, to, to, to jest reakcja dzieciaka w obecności człowieka z mieczem. Mówi zaraz, ale ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. To jest reakcja faraża, który wyprowadził Brytyjczyków z Unii Europejskiej. I to jest prawidłowa reakcja psychologiczna. Po prostu się posikał w majtki i mówi, zaraz, ale ja czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. No bo ilustracją tak jest, do tego artykułu. taka jest skala zagrożenia. Ty, ty, ty, ty pojmujesz tutaj skalę, ja nikogo nie zachęcam ani ja do jednego, ja ani powiedział, do jednego. Ja się zdaje, się już przyzwyczaiłem, bo jestem od trzech tygodni w tym klimacie, w związku z tym już mi to jakoś <grym> dynda w pewnym sensie, bo jakby się coś działo, to mówię, za pół godziny u Świętego Piotra na imprezie jesteśmy. Natomiast nie, nie przypuszczam, żeby tak źle było w tym regionie. Ale nie, jeszcze... nie, będzie, nie będzie, ale, ale, ale jesteśmy w świecie jakiejś groteski i, i, i nie chcę używać nicenzuralnych sformułowań, ale w jakiej sztuce gra taki aktor, który mówi, och, brutalna siła, i tu biorę w ręce widły, a ten drugi jedzie do mnie, kurde, pancernym czołgiem, tak? Na przykład. No bo, słuchaj, ta, ta, ten, ten Sarmat, tak, o mocy 10 megaton, albo ta inna superkawitacyjna yy, torpeda, no naprawdę może wysadzić, Koniecznie wysadzić, może zalać cały, całą y, y, Brytanię, tak zwaną Wielką, razem z Irlandią na dodatek, czego im nie życzę, jednym tylko ładunkiem, jednym wybuchem, absolutnie wystarczy. U wybrzeża to trzeba wysadzić i co? I powstaje fala pływowa pod tym tsunami na wysokości 300 do 500 metrów, zalewa wszystko i jest posprzątane. To jest jeden tylko ładunek, oni mają ich kilkaset. Ja nie mówię, że chcą ich użyć albo będą używać, albo to, pokazali to po prostu w telewizji. Ja wiem, że to jest niehumanitarne i brutalne i nie mieści się w konwenansach, ale jest techniczną realnością, bo to działa. Więc należy to praktycznie, tak powiem, rozpatrywać. Tak? Ty, no mamy widły i mamy, Czołg Leopard, tak? Mamy nasze siły zbrojne i kilkadziesiąt samolotów i mamy jeden ładunek z armata, no. Jak to się ma do siebie? No, jak pięść do oka, jak kwiatek do kożucha? No, jak... Mm, <ścoughs> jak nie wiem co do czego? No, po prostu to się nie komponuje. Wiem, że to nie będzie grane, bo ten utwór jest... No, nie da się, że tak powiem, rozegrać sensownie, no ale jakieś tutaj proporcje trzeba zachować bez utraty powagi, tak? Więc wypowiedzi... rzecz. Na... To znaczy właśnie ta utrata wizerunku to już jest w coraz większym obszarze, a jak oni się tak będą na, naparzać na tych wszystkich szczeblach i między sobą wzajemnie, no to w końcu się któryś służy i, i coś będzie chciał pokazać. Jeżeli tak. chodzi o wojskowych, to komentują to w ten sposób to nie będzie nic wielki, wielkiego. Ja to powiem takim y, w ujęciu y, generała broni albo wyższego. To nie będzie nic wielkiego, to będzie jeden mały taktyczny ładunek jądrowy, najwyżej tak. dwa, na jakieś lotnisko, na jakąś no, no, miejscowość, zniknie. która administracyjnie ma duże tak, znaczenie. Ale zniknie. To potem siądzimy do stołu, pogadamy. Tak, zniknie jakaś, jakaś wioseczka, na przykład nawet obawiam się wypowiadać nazwy ale to aż się narzuca siedziba naszego województwa podkarpackiego gdzie się wszyscy ostatnio zbierają tak? to powiem Ci, że, że paznokcie kilku rucholi aż świeżbią na tym przycisku żeby to lotnisko razem z tą siedzibą województwa gdzie się nagrywa różne filmy tak, propagandowe po prostu raz na zawsze wyłączyć żeby był spokój Powiedzmy sobie szczerze, że tak, no Putin to jest naprawdę fatalny tutaj polityk, straszny człowiek, potwór i tak dalej. Natomiast ci, którzy myślą, że to jest kres ruskiego stanu umysłu, to nie, to, to tak nie jest. Tam są starzy betonowi generałowie, którzy są gotowi do zdecydowanie bardziej działań wstrętnych i przebiegłych. Słuchaj. I no, oni są hamowani, a... Gerasimow, Gierasimow, jak spojrzysz na jego kartotekę i życiorys, co on tam robi, jak on tym dowodzi i tak dalej, to on jest jeszcze bardzo humanitarnym i takim, powiedziałbym, odrodzeniowym generałem w, w sztabie generalnym. A cała reszta jest głębokim średniowieczu. Ale to już na takim twardym głębokim średniowieczu. Także różnica tej mentalnościowej skali między Europą, między powiedzmy takim Luksemburgiem, a tą zapyziałą Moskwą od tej najbardziej negatywnej strony, to są całe epoki. A wiesz, że Putin się podobno wybiera na operację, bo coś ma tam z, z tym, z, z, z trzustką, tak? Przemknęło coś tam, że chwilowo oddaje władzę. Ale Takie. komu? No oczywiście nie wiem komu, kto komu tam władzę oddaje. Nie, ale to jest, jest całkowicie... Słuchaj, mając zarządzanie jest całkowicie klarowne. On jest tam zdefiniowany, tylko ja, ja nie jestem w tym... Szefowi, oddaje władzę przejściowo w przypadku niemożności pełnienia obowiązków szefowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No To wojskowy jest. No tak, i to bardzo twardy komunista. Spojrzyj na jego życiorys i na zdjęcia. I na jego ostatnie wypowiedzi. Jeżeli zabraknie Putina, to jego następca nie będzie się patyczkował i on te guziki bardzo szybko ponaciska. Ja tego nie zgaduję. Ja cytuję jego osobiste wypowiedzi z przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Właśnie w interesie Europy i świata jest deeskalacja, jest uspokojenie sytuacji, jest rozplątanie tego gordyjskiego węzła, jakim jest Ukraina, bo to nie jest temat, który trwa od tam 2014 roku tylko to jest sprawa niedomknięta z czasów II wojny światowej, gdzie zainstalowano pewne siły, które potem jeszcze długo, długo funkcjonowały, właściwie aż po dzień dzisiejszy, a przed wojną też one były i tak to jest, że te powiązania są. Oczywiście to jest kolejny temat, którego nie da się poruszyć tutaj na antenie. Niestety to można w, w pewnych tutaj audycjach, które są w bardziej ograniczonym gronie. Tu polecam materiały cotygodniowe. Także ta sytuacja to nie jest coś, co się stało nagle. My praktycznie domykamy drugowojenne tematy i w powiązaniu oczywiście z mocarstwami, bo zarówno Rosja jak i Stany Zjednoczone są żywotnie zainteresowane albo kontynuacją, albo zamknięciem tej karty. Jak będzie, nie wiadomo. Zobaczymy, kto uzyska większą przewagę. W jednych mediach pisze, że jedna strona, a w drugich, że zupełnie odwrotnie. Myślę, że fakty po jakimś czasie się okażą same. i Wtedy i my się dowiemy z oficjalnych źródeł, która wersja miała rację. Wchodzimy na początku maja w okres renegocjacji i zamknięcia kwestii jałtańskiej. Wygląda na to, że będzie to już zamknięcie ostateczne, nie mówię od razu, ale w perspektywie kilku najbliższych lat i ta sprawa będzie w końcu w taki albo w inny sposób domknięta. A dwa miasta kluczowe, dwa kierunki, które tu się pojawiają wielokrotnie w depeszach, to jest Lwów i Wołyń. Jako region. Jako region, właśnie, to, to jest kolejny temat, który jest strasznie ciężko przekazać. Sprawa ma zasadniczo, nie wiem, czy 72 godziny, od czwartku wieczorem mniej więcej. Także no, jakby to ująć? Będziemy pilnować tego tematu. No, to jest rozgrywane i będzie, mam nadzieję, zakończone w, w, w, w jakiś sposób rozsądny. No, taką żywię nadzieję. No, ale jak to będzie na koniec, to się okaże. No, czekaliśmy na ten moment wiele dziesięcioleci. Także ja... No, w razie pilnować będziemy z bliska. Ja rozumiem napięcie emocjonalne wszystkich zainteresowanych. No i mam nadzieję na jakieś pozytywne rozwiązanie. A jak to będzie, to zobaczymy. Ja powiem tutaj jeszcze kilka cytatów z dzisiejszych przemówień. Jednego właśnie pana, że obserwujemy żywe zaręczenie obojga narodów. To jest zdanie, bo ja sobie to wszystko wynotowałem. Tak dzisiaj 40 parę minut prawie trwała ta wypowiedź. Podczas oficjalnych uroczystości można sobie znaleźć, kto się wypowiadał dzisiaj i tyle czasu mu zajęło. Nowa droga w naszych dziejach obojga narodów. Kolejne zdanie. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Ukraina to wspólna przyszłość. Polacy. Odkopują swoje kilkusetletnie. Aha, to jest jeszcze inna A, to jest zaraz ten wątek, ten, ale żeby jeszcze. Braterstwo między narodami to też się pojawiło wielokrotnie. Nie będzie granicy między Polską a Ukrainą. Faktycznie, wzmocnione takim słowem, faktycznie nie będzie granicy. E, niech żyją narody dawnej Rzeczpospolitej. E, co tam jeszcze? Aha. E, było kilka, kilka takich e, pojednawczych słów. E, na początek e, zielony aktor powiedział w parę dni wcześniej, że wobec tego, co zrobili Polacy, cała historia jest nieważna. Jak to zamierza rozumieć? Nie wiem. E, czy my teraz odkupujemy swoje kilkusetletnie winy poprzez przyjęcie uchodźców wojennych? Czy to jest jakaś inna myśl? W każdym razie że wobec tego co zrobili Polacy cała historia jest nieważna z podkreśleniem to zostawiam tak No jak patrzysz na mapę i na geografię no to nie trzeba specjalnie przenikliwości żeby dostrzec granicę etniczną i zaporę geograficzną na Dnieprze. I ta granica się prawdopodobnie ostanie, tak jak było w historii. Do tej granicy docierało polskie promieniowanie w czasach świetności Rzeczpospolitej dwojga narodów. I do tych tradycji tutaj w tych przemawach się odwołujemy, więc prawdopodobnie nastąpi jakaś kontynuacja tego. A o otwartej granicy no to jest twierdzenie faktu, no bo przecież miliony uchodźców z Ukrainy po prostu do Polski wpuszczono i mają nawet pesele tak? I płacą w Polsce podatki, więc Rzeczpospolita obojga albo trojga, albo wielu narodów stała się już faktem administracyjnym. Więc no, jak zwykle administracyjne fakty wypierają, wyprzedzają fakty historyczne. My dopiero się z tym oswojamy, no, że na ulicy y, dominującym językiem nie zawsze jest język polski. No ale ma to pozytywną stronę, bo y, ci y, y, przychodźcy chętnie uczą się polskiego i rozumieją przynajmniej biernie polski. No co ja zaliczam pozytywnie, no bo są chętni nie tylko do pracy, ale także do asymilacji, że niekoniecznie muszą narzucać swój etos i etnos narodowy. tak no Zobaczymy jak to się odbędzie, bo jak wiemy z historii i z literatury, Spawanie cywilizacji zawsze było porażką. Nie da się zespolić dwóch różnych cywilizacji. Tak? Zawsze będzie dominowała jedna albo druga. Do momentu decyzji będzie trwała wewnętrzna walka konkurencja cywilizacyjno-kulturowa. To Felix Koneczny opisał dokładnie. Tak jest Konieczny W wielu pracach to się przewija przez jego twórczość. Został właśnie z tego powodu uznany za geniusza i, no, i inicjatora pewnej myśli też geopolitycznej z powodu jego badań nad cywilizacjami. I to nie jest tak, że to jest oczywiste, bo to na pozór wydaje się oczywiste, ale do momentu, aż ktoś się nie odważył tego usystematyzować, było to nieczytelne, rozmyte, takie niejasne. Od czasów Feliksa Kończnego to po prostu stało się całkiem proste i zrozumiałe. Tego nie da się podważyć. To jest tak jest albo, to, albo tak. Koniec dyskusji. Prawda wiedza i podstawa inżynierii społecznej. Zgadza się i oni to wykorzystują. Oczywiście jego książki stawiają na indeksie z tego powodu, że jak ktoś za dużo zrozumie, to będzie znał ich warsztat, tak? No, dlatego polecam młodemu pokoleniu, niech studiują, no bo wciąż można Są to kupić, tak? Dostępne za doprawdy groszowe pieniądze, ponieważ to tak niszowe książki. Że jeżeli ktoś by chciał, to tam mogę zostawić w komentarzach. Ja podam pytań. Ci jeszcze jeden symptom nadziei. tak? Mój syn mi przyniósł kilka książek konecznego sam, osobiście. I powiedział: Słuchaj, to jest taki jeden, to on mówi podobnie co Ty. No to dobrze, że, że młodzież podejmuje te tematy, nie można narzekać na młodzież w całości, jest bardzo wiele osób, które ma szerokie talenty, dużo się uczy, wyciąga poprawne wnioski, stosuje logikę tematyczną i po prostu prostą wytyczność, wytyczną wojskową. Pierwsza sprawa jest rozpoznanie, kto wróg, a kto przyjaciel. To nie jest. To teraz jest bardzo trudne. Powiem ci, że rozpoznanie, weryfikacja, który jest który, no to, to jest już wyższa, wyższa szkoła jazdy. No, ale o, można, można się pokusić o stworzenie zestawu pytań kontrolnych na takie rzeczy. Tak, ale oni się tak, tak ładnie przebierają dzisiaj, powiem ci, no. To, to jest to, no wymaga dużego kunsztu. Eee, ta, ta dezinformacja i ta różne zakładanie ośrodków walki z wrogiem. Możesz kilka lat przeżyć w nieświadomości, że ktoś, kogo słuchałeś, który był wiarygodny, podawał Ci prawdziwe informacje, na końcu ukazał się z, z świnią, tak? który właśnie specjalnie kilka lat się tam tresował i dawał Ci pasze, żeby w tym krytycznym momencie się podejść, złapać w sidła i zarżnąć. Tak to się robi. No tak, to jest, to jest technologia bardzo biegła i przewrotna i ona się ujawnia bardzo często w kwestiach religijnych, psychologicznych. No i także wśród działaczy społecznych, tak się tworzy koncesjonowane opozycje, różnych liderów, liderów się w ogóle hoduje, najlepiej kilkudziesięciu potem w zależności od okoliczności się wyciąga takiego czy innego, który pasuje do danej sytuacji długa historia to jest tak, ale ja dzięki temu znam imię, które będzie grane w najbliższym sezonie bardzo modne bardzo pozytywne z konotacjami ze Starego Testamentu e, uwaga uwaga Najpopularniejszym imieniem politycznym nadchodzącym w nadchodzącym sezonie będzie Szymon. No, no cóż, nasz biedny, nieszczęśliwy kraj. Tak to powiem. E, Dobra, to może na inną audycję. E, w, w, ten temat zostawimy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ja bym jeszcze powiedział, bo to już zmierzając powolutku do zakończenia tej no jakby nie było trudnej audycji ze względu na prezentowane treści, bo niektóre są doprawdy gorące, jak kartofel w samym ognisku, a nie wyciągnięty prosto z ogniska, tylko jeszcze w ognisku zacytuję tutaj jeden z utworów pana globalisty, który nas odwiedzi w Poznaniu, mianowicie pan Harari. No a Harari się zjawi, żeby nam tu zaprezentować swoje bestsellerowe książki. Jedna z nich nosi tytuł Reset Yourself. A także Czykowałeś. On faktycznie nam będzie coś procentował. To taka freudowska pomyłka, bo mówisz o zaprocentowaniu. Ach, tak, bo tutaj ten nasz e, e, edytor głosu trochę przekłamuje. Nie, nie, no wyraziłeś istotę rzeczy. On, on po prostu to zaprocentuje. Stworzyłeś nowy czasownik, no, gratuluję, to coś pięknego, to muszę go włączyć do swojego leksykonu, zaprocentować. To, to jest istota tego tematu, no, Harari coś zaprocentuje w Warszawie. Ale ha, impreza nazywa się, jak widziałem wystąpienie z tego, z poznańskiej Halitargowej 11 maja, więc niebawem, impreza nazywa się Impact. 2022. Tak, w hali targowej. No. <śmiech> Zaprocentuję. w hali targowej. No, no, no, tak się robi biznes. No tak. Tak się robi mamone. No. geszeft no. <śmiech> Handelę. No, no tak. No. <śmiech> Dobra. Będziemy się powoli dzisiaj streszczać. Zmieściliśmy się w dwóch godzinach. Brawo. Pierwsze minuty, tak bez dwunastu bez, bez bodajże minut. Pierwsze kwadranse musieliśmy poświęcić, żeby uśpić automaty. Mam nadzieję, że one spały snem, głębokim, nieprzemorzonym niczym bo, bo t, trudno tego typu rozważania ekonomiczne przebrnąć, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to winszuje przez te wszystkie rozważania monetarno-kruszcowo-surowcowe, ale w związku z tym, że e, każdego dnia czekają nas nowe niespodzianki, Myślę, że za tydzień będziemy mieli okazję, bo ochotę na pewno spotkać się przy mikrofonie i pogadać sobie, co też się dzieje w naszym y, ciekawym świecie, urządzanym po chińsku, że tak ciekawe czasy są wszędzie, że aż strach. Mówiliśmy dużo y, strasznie y, miłych rzeczy i miłostrasznych, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będzie można zrobić audycję bardziej pozytywną, ponieważ jest szereg przesłanek u dużych komentatorów, którzy mówią, że przesilenie jest bardzo blisko, a w związku z masową akcją próby zburzenia wszystkiego i wybudowania od nowa na tak zwany nowy, lepszy sposób, jednak opór ludzi, którzy... Czują to wewnętrznie jako coś złego, nieprawidłowego. Ten opór narasta i on zaczyna mieć jakiś wymierny kształt i skutek. Tak jest. Jak przyjedzie bazyliszek nazwiskiem Harari, to odjedzie stąd z niesmakiem. Nie wskura nic i mam nadzieję... Już stąd na kopach, czego sobie i nam wszystkim winszuję, oczekując normalnego rozwoju sytuacji. Ale uwaga, brygada wariatów w ciasnych kapeluszach nie ma najmniejszego zamiaru zrezygnować z realizacji swoich planów. Myślę, że się im nie uda, aczkolwiek nie będzie łatwo. Więcej myślę na przyszły tydzień powiem na temat tych symptomów pozytywnych. Tymczasem kupujmy opał na zimę, a także inne surowce, które uczynią nas mniej zależnymi od handlu zewnętrznego, inflacji i tego typu historii. Tak jest. co zawsze mówimy kupuj polskie, no po prostu no to jak to inaczej, kurde kupuj polskie najlepszy polski węgiel, jakbyśmy się mogli doczekać, żeby on był zapodany o węglu to też miałem przygotowane, natomiast powiem może innym razem w tej części negatywnych informacji, a potem te pozytywne, bo braknąć ma 11 miliardów ton na koniec roku 11 milionów. No dobra, niech będzie, mi a mi milionów, mi tak, milionów, milionów, zgadza się. Bo za czasów Gierka, milionów, tak. te brygady stachanowców biły rekord, który tam dostarczy 100 milionową tonę, 100 milionów ton węgla z czarnego Śląska, Śląska. Śląska, z kopalni na Śląsku przywieźlimy 100 milionową tonę dla naszego pierwszego sekretarza. No, to jest tamtych czasów pamiętam, to jako dziecię jeszcze zarejestrowałem ten, ten akcent, a potem go wypolerywałem w kontaktach międzyludzkich. Czasami jeszcze potrafię naśladować, ale jakby mnie tak Przeflancowali na Śląsku to bym zaczął godać po naszemu <głosy> takie mam zdolności ja powiem ci, że jakby mnie przeflancowali na Syberię prawdopodobnie zacząłbym mówić po rusku, ale to z dużym bólem serca <głosy> tymczasem się kłaniam, bo wchodzę w rejestry już tak zabronione tak, zdecydowanie kończymy już, weekend dzisiaj był piękny, było nawet dwie godziny lata, także można było sobie usiąść na leżaku w pełnym słońcu, to się zapewne upowszechni z każdym kolejnym dniem, więc będziemy dobrej myśli, wiosna już w pełni, ptaki śpiewają tym optymistycznym akcentem. Do usłyszenia Państwu. Tak jest, nie będziemy dalej fanzolić.